Rozdział 5. Trzej świadkowie i samo dzieło świadczyć będą o prawdzie Księgi Mormona. Ja, Moroni, zapisałem, co mi nakazano, jak to zapamiętałem. I powiedziałem Ci, co ma pozostać zapieczętowane. Dlatego nie próbuj tego tłumaczyć, gdyż jest to zakazane. Chyba, że Bóg w swej mądrości pozwoli to później przetłumaczyć. Oto będziesz miał przywilej pokazania tych płyt tym, którzy pomogą Ci w ujawnieniu tego dzieła. I tym trzem zostanie objawiona moc Boża. Będą więc wiedzieć z całą pewnością, że jest to prawda. Ci trzej świadkowie zatwierdzą prawdę tych rzeczy. I świadectwo tych trzech i tego dzieła, przez które Bóg objawi swą moc i swoje słowo i o którym świadczy Ojciec, Syn i Duch Święty, wszystko to będzie w dzień ostateczny świadectwem przeciwko światu. Jeśli jednak ludzie odstąpią od nieprawości i nawrócą się do Ojca w imię Jezusa, zostaną przyjęci do Królestwa Bożego. A teraz sami rozsądźcie, czy nie mam prawa tak powiedzieć, albowiem w ostateczny dzień przekonacie się, że zostałem do tego upoważniony, gdy zobaczycie mnie, stając przed Bogiem. Amen.